Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 23 Tedy Jezus rzekł do ludu i do uczniów swoich, mówiąc: Na stolicy mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie. Przetoż wszystkiego, czego by wamkolwiek rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią.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 i pozdrowienia na rynkach, i aby je nazywali ludzie mistrzu, mistrzu. Ale wy nie nazywajcie się mistrzami, albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus, ale wyście wszyscy braćmi. I nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech. A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz, Chrystus. Ale kto z was największy jest, będzie sługą waszym. A kto by się wywyższał, będzie poniżony, a kto by się poniżał, będzie wywyższony. Lecz biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowi obudni, Iż zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by w nieść chcieli, wchodzić nie dopuszczacie. Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw. Dlatego cięższy sąd odniesiecie. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż obchodzicie morze i ziemię, abyście uczynili jednego nowego Żyda. A gdy się stanie, czynicie go synem zatracenia dwakroć więcej, niżeliście sami. Biada wam, wodzowie ślepi, którzy powiadacie, kto by przysiągł na kościół, nic nie jest, ale kto by przysiągł na złoto kościelne, winien jest. Głupi i ślepi, albowiem cóż jest większego, złoto czy kościół, który poświęca złoto? A kto by przysiągł na ołtarz, nic nie jest, lecz kto by przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest. Głupi i ślepi, albowiem cóż większego jest, dar, czyli ołtarz, który poświęca dar. Kto tedy przysięga na ołtarz? Przysięga nań i na to wszystko, co na nim jest. A kto przysięga na Kościół, przysięga nań i na tego, który w nim mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na stolicę Bożą i na tego, który siedzi na niej. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszowi obłudni, iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać. Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara i wielbłąda połykacie. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszowi obłudni, iż oczyszczacie kubek z wierzchu i misę, a wewnątrz pełne są drapierstwa i zbytku. Faryzeuszu ślepi, oczyść pierwej to, co jest wewnątrz, w kubku i w misie, aby i to, co jest z wierzchu czystem było. Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni i żeście podobni grobom pobielanym, które zdadzą się z wierzchu być cudne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiej nieczystości. Także i wy z wierzchu zdacie się być ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz pełniście obłudy i nieprawości. Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż budujecie groby proroków i zdobicie grobki sprawiedliwych. I mówicie, byśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy uczestnikami ich we krwi proroków. A tak świadczycie sami przeciwko sobie, żeście synowie tych, którzy proroki pozabijali. I wy też dopełniacie miary ojców waszych wężowie, rodzaju jaszczurczy i jakoś będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego. Przetoż oto ja posyłam do was proroki i mędrce i nauczone w piśmie, a z nich niektóre zabijecie i ukrzyżujecie, a niektóre z nich ubiczujecie w burznicach waszych i będziecie je prześladować od miasta do miasta. Aby przyszła na was Wszystka krew sprawiedliwa Wylana na ziemi Ode krwi Abla sprawiedliwego Aż do krwi Zacharyjasza Syna Barachyjaszowego Któregoście zabili Między kościołem i ołtarzem Zaprawdę Powiadam wam Przyjdzie to wszystko na ten naród Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki i które kamionujesz te, którzy do ciebie byli posyłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje tak, jako zgromadza kokosz kurczęta swoje podskrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie. Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskiem.